Słuchacie Wikiradia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Michała Krawczyka pod tytułem Dlaczego piractwo oceniane jest inaczej niż kradzież? Wstępne wyniki eksperymentu filozoficznego. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp, zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Witam Państwa serdecznie. Ja się znam Michał Krawczyk. To jest projekt, w który którym są moi koledzy z WNMW, Jan Natyrowicz i Wojtek Hardy. Tak jak tutaj zostało anonsowane, to jest część większego, większego projektu, w ramach którego badamy rozmaite, rozmaite aspekty piractwa, nie, nie z punktu widzenia nauk prawnych, tylko, tylko bardziej ekonomii i społecznych. W szczególności na przykład zastanawiamy, czy kolega przede mną wzywał do tworzenia większej ilości danych. My staramy się potwierdzić do tego empirycznie, a nie mówić o tym, co wiemy i dzięki jakimś świeceniu. W szczególności, w szczególności badamy przy pomocy eksperymentów terenowych to, czy, czy piractwo wybiera legalną legalność sprzedaż. Ale ten projekt jest inny. Pytanie, które, czy problem badawczy, od któregośmy wyszli, był taki. Biznes, i oczywiście biznes ma w tym swój interes, często stara się przedstawić ściąganie plików, dzielenie się nimi w internecie nieautoryzowane jako coś, jako formę kradzieży, realizowaną tylko innymi środkami technicznymi niż, niż tradycyjna kradzież. Najwyraźniej większość internautów tego nie kupuje. Znaczy nie tylko, że nie kupuje kontentu za pieniądze, tylko go ściąga, ale nie kupuje tego argumentu, o czym świadczy choćby to, że są miliony ludzi, którzy uczestniczą w wymienianiu się, nieautoryzowanym wymienianiu środnikami, a nigdy nie. Przyszło by im to było pójść do sklepu i ukraść tego samego dobra na jakimś materialnym nośniku, takim jak, jak płyta i badania również wskazują, że, że ta waga moralna y, piractwa, jeżeli w ogóle ona jest oceniana negatywnie, jest znacznie, oznacznie mniejsza niż, niż tradycyjnej kradzieży. Y, jeżeli biznes y, ma jakieś argumenty na rzecz tezy, że piractwo jest podobne do, y, do y, tradycyjnej, y, tradycyjnego, y, tradycyjnej y, kradzieży, to jest też wiele różnic. I pytanie, które stawialiśmy sobie w tym projekcie, jest takie, która z tych różnic robi różnicę, to znaczy która z nich jest powodem tej drastycznej rozbieżności w ocenach etycznych. I wyraż... wyodrębniliśmy sobie kilka takich wymiarów, Już może państwo mogą nam podpowiedzieć jakieś inne, będę, będę bardzo zainteresowany, aspektów, które mogą różnić tra... typowy, typowy akt piractwa od typowej tradycyjnej kradzieży i mogą stanowić usprawiedliwienie, usprawiedliwienie dla pirata. Ile może uważać, że on tylko sobie klika, nie, nie brudzi sobie rąk, nie fizycznie czegoś nie zdejmuje z półki, nie łamie zabezpieczenia, bo większość plików, które, które sobie ściągamy w sieci, można ściągnąć od tak. Ktoś jakieś zabezpieczenie później złamał, zanim wrzucił, ale my tego fizycznie nie musimy robić, więc tak? nie muszę przejść przez płot, żeby zerwać jabłko, to mniej się czuję złodziejem. Ważny argument, który jest często podnoszony, jest taki, że jak ściągam coś sobie w internecie, to ja nikomu nie zabieram ich nadal tam sieci i ten, kto na przykład go stworzył albo wrzucił gdzieś, może nadal z korzystać, a ja tworzę sobie kopię, w tym sensie nie ma bezpośredniej straty. Może być strata w postaci utraty, utraty przychodów, ale, ale jest to daleko bardziej subtelny i wątpliwy argument. I powód, dla którego pirat może uważać, że to co robi nie, nie, nie jest żadnym problemem z etycznego punktu widzenia, jest taki, że gdzieś tam po drugiej stronie jest jakaś pozbawiona twarzy wielka korporacja, która siedzi na swoich milionach i na pewno nie jest jej żal. Natomiast jeżeli kradnę, no to jeżeli na przykład wyciągnę coś komuś z portfela, to, to widzę tego kogoś, to jest konkretna osoba. Tak? Albo jak ukradnę w sklepie, to pewnie sympatyczna pani sprzedawczyni w tym sklepie będzie miała kłopot przeze mnie itd. Niektórzy piraci także twierdzą, że piractwo jest usprawiedliwione dlatego, że nie ma rozsądnej alternatywy, bo legalne kanały są trudne do znalezienia albo, albo ceny są zaporowe. No i właśnie aspekt, który jakby może działać na dwie strony, ale też odróżnia. Y, y, y, wymiana plików w internecie jest to, że możemy się dzielić, tak? Więc z jednej strony to może jest dobrze, bo ściągam nie tylko po to, żeby samemu obejrzeć, ale także udostępniam innym, może udostępniam innym jakieś inne rzeczy, więc wiem, tak. uczestniczę w tym jakoś, coś się jakoś daje innym możliwość konsumpcji i ale z drugiej strony może to jest też źle, bo, bo nie tylko, że ściągnę, ale jeszcze jeżeli to ściągnięcie, ten nieautoryzowany dostęp znam za coś złego, to ja jeszcze ułatwiam go innym, więc, więc do pewnego stopnia przyczyniam się do tego, że inni też czynią źle. Więc chcieliśmy się zastanowić nad tym, które z tych wymiarów w ocenie, nie naszej, bo nasza ocena to jest tylko n równe 3, w ocenie, w ocenie szerokich mas internautów mogą mieć znaczenie. I do tego celu wymyśliliśmy historyjki. W każdej z tych historii był hipotetyczny kolega naszego respondenta Janek, który pozyskał w jakiś sposób sezon serialu. Tak? albo go ukradł od, ze sklepu od kolegi, ściągnął z internetu, pożyczył od kolegi palec USB i skopiował sobie, chociaż kolega o tym nie wiedział, udostępnił, nie udostępnił 18 różnych wersji tej samej historii, w której Janek pozyskał ten, ten to dobro w jakiś sposób. Yy, ale różniących się na tych wymiarach czeszczów, któreśmy, yy. yy. oczywiście wszystkich kombinacji mogli, jak łatwo policzyć, yy, nie mogliśmy wszystkich kombinacji stosować, niektóre zresztą do niektórych wymyślenie historiki byłoby kargołomne, yy, ale yy, chcieliśmy, chcieliśmy, żeby tam były nie tylko takie skrajne, typowe przypadki prostej kradzieży, spodziewaliśmy się, że będziemy wiedzieli, jaka będzie ocena tego przypadku i to się rzeczywiście sprawdziło, ani wyłączki typowego piractwa, tylko różne inne aspekty, które być może inne, inne historyjki, które być może w przyrodzie ciężko jest spotkać, ale o tyle są interesujące, że pozwalają nam zbadać, która z tych, który z tych wymiarów robi, robi różnicę w ocenie etycznej. I dla każdej z tych historii poprosiliśmy naszych respondentów, żeby nam odpowiedzieli na skali od 1 do 4, czy to jest akceptowalne, czy to jest nieakceptowalne. Część z nich odpowiadała na pytanie, czy ty osobiście uważasz że to za etycznie akceptowalne, nieakceptowalne. Część z nich odpowiadała na pytanie, jak ci się wydaje, jaka jest, jaki jest przeważający pogląd w twoim środowisku. Czyli część pytaliśmy o normy etyczne, a część o normy takie dzielone w społeczeństwie, normy, normy społeczne. I tu jest, tu jest tabela, która, która nie każdemu musi coś mówić, jeżeli nie ma, nie, nie jest miłośnikiem ekonometrii. Ale sens tego jest taki. Aha, chcę podkreślić, że oni oceniali historyki, oni nie oceniali tych wymiarów. To jest, to, to ocena wymiarów może tylko wywnioskować, wiedząc, czy te historyjki tam, czy była alternatywa, czy nie była alternatywy itd. I to, co nam chodzi. Jest, z, z, zrobiliśmy wiele specyfikacji, jak to się brzydko mówi, ekonometrycznych, ale to, to, te wyniki są dosyć odporne, w tym sensie, że zawsze wychodzi z grubsza to samo. To, co nam wychodzi, to, że te wymiary, które wyodrępiliśmy, rzeczywiście one prawie wszystkie mają znaczenie. W tym sensie to nie jest tak, że jedna rzecz decyduje o tym, czy coś jest moralne, czy nie moralne, tylko to jest, tylko to jest kilka rzeczy naraz. Zdecydowana najsilniejszym czynnikiem jest ta fizyczność, czyli że ja tylko sobie klikam, a nie, nie, nie muszę tego fizycznie zdjąć z półki. Strata ma pewne znaczenie. To, czy było to chronione, ma znaczenie. To, czy, był, czy to jest jakaś konkretna osoba, która jest po drugiej stronie, czy to jest jakaś anonimowa korporacja, ma znaczenie. Alternatywa nie ma znaczenia. To znaczy, jeżeli, jeżeli pirat mówi, a ja piracej uważam, że to jest ok, bo nie mam dobrej alternatywy, to, to tylko sobie tak mówię. w na naszych danych ten wymiar nie miał znaczenia dla oceny etycznej. A dzielenie się miało negatywny wpływ, to znaczy dzielenie się było oceniane, jeżeli się dzieli, to było to oceniane surowo. W, w tym sensie dzielenie się też nie pomaga nam zrozumieć, dlaczego piractwo jest ok. Bo to działa w przeciwnym kierunku. Co ciekawe, tam gdzie pytaliśmy o normy społeczne, a nie indywidualne normy etyczne, E, e, oceny były łagodniejsze, to znaczy indywidualne normy etyczne są trochę surowsze niż to, co się ludziom wydaje na temat ich e, kolegów. E, to, była, to była próba ponad 300 osób, nie niereprezentatywna oczywiście w żaden sposób, tylko, tylko byli, to, byli to głównie studenci różnych, różnych wydziałów, którym którzyśmy wynagradzali za, za udział część z nich została wylosowana i miała jakieś... Również, o czym nie mam już czasu opowiedzieć, część z nich miała motywację, żeby na to pytanie normy społeczne odpowiadać zgodnie ze swoją najlepszą, najlepszą wiedzą i to, to nie zrobiło różnicy, czy, czy, czy, czy oni mieli zachętę, żeby odpowiadać zgodnie z rzeczywistymi, zachętę finansową, żeby odpowiadać zgodnie z, z własnymi, własnymi przekonaniami, czy też takiej zachęty, takiej zachęty nie, nie było. A więc główne wyniki są takie, że, że wszystkie rozważane wymiary mają spodziewany wpływ na te działania, za wyjątkiem dostępności taniej, legalnej alternatywy. Najsilniej oddziałuje jazdy fizyczności i ogólnie rzecz biorąc, różnica między tymi wersjami, czy to są normy czy społeczne, są niewielkie, aczkolwiek normy społeczne są oceniane jako nieco mniejsze niż indywidualne, ponieważ zostało mi pół minuty, to tylko kilka, kilka końcowych wniosków. Sądzę, że na podstawie tego badania, które oczywiście jest, jest dosyć, dosyć wstępne i, i można je rozwijać w różnych kierunkach, możemy lepiej zrozumieć, czemu większość internautów nie widzi w piractwie problemu. I możemy, możemy wyciągnąć pewne wnioski. Jeżeli na przykład myślimy o kampaniach nawołujących do respektowania praw autorskich, to być może one by odniosły lepszy skutek, gdyby podkreślany był argument na przykład taki, że ta fizyczność no to ona ma taki aspekt estetyczny, ale ona nie powinna być aspektu etycznego. Tak? Czy, czy ja naciskam przycisk na, na joysticku, czy walę kogoś po głowie yy, maczugą, jeżeli go zabiłem w ten sposób, no to z etycznego widzenia wychodzi mi to samo. Tak? Czyli ta, ta fizyczność to nie jest dobry argument etyczny i być może można by to podnieść. Ostatnia rzecz, być może także te kampanie, które, które zachęcałyby ludzi do, do, do, polityka zachęcania ludzi do przestrzegania praw autorskich, mogłabym wskazywać, że ta indywidualna ocena etyczna jest surowsza od postrzeganej normy społecznej. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, nie jest tak, że wszyscy wokół akcept, bardzo akceptują piractwo. Akceptują trochę mniej niż ci się zdaje. Takie mógłby być przekaz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.